Jeszcze nagranie puśćcie. Nowiny 13 tygodnia 2015 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Jest ze mną również Marek Mazurkiewicz. Witam i Wojciech Pędzich w Gdańsku przez Hangouta. Dzień dobry, a może jeszcze puścimy nagranie? No już puściłem właśnie, tak troszkę dzisiaj z opóźnieniem Hangout nam wystartował z nagraniem, ale większość i tak słucha przez podcasty. Przypomnę, że strona, z której można pobrać sobie i odsłuchać w dowolnym momencie to nowiny.podcasty.info. Co tydzień jakoś udaje nam się regularnie ostatnio zamieszczać audycje. także zapraszamy na naszą stronę, gdzie również można znaleźć notatki do każdej audycji i dopisać coś tam od siebie. Utwór, który jest naszą sygnałówką, towarzyszy nam prawie od samego początku chyba, bo na samym początku to jeszcze nie mieliśmy sygnałówki, ale utwór nosi tytuł Northern Mountains, to jest utwór autorstwa Matthiasa Westlunda dostępny na licencji uznania autorstwa, pod każdym, pod każdą audycją staramy się, no nie udaje się pod każdą, ale, ale staramy się zamieścić link do tego nagrania, także zapraszamy, jeśli ktoś ma ochotę poszukać oryginalnego nagrania i posłuchać w całości, to w tym linku na pewno znajdzie. No cóż, mamy fantastyczną wiadomość z wczoraj na temat ustalenia daty śmierci Korczaka. To troszkę brzmi y, śmiesznie, bo właściwie tą datę to znaliśmy już od dawna, to znaczy te dwie daty, bo, bo były wątpliwości. W zasadzie to trzy, te dwie wątpliwe według historyków tak, i tą, którą kiedyś ustalił sąd dawno temu, taką późniejszą. No właśnie, sąd ustalił datę, no ale to sąd ustalił, czy to, to Instytut Literatury, czy tam książki. Znaczy, sąd w Blini orzekł o dacie śmierci Janusza Korczaka? No właśnie, ale były wątpliwości, czy to był 6 czy 7 lipca bodajże, czy sierpnia. A. Może przeczytajmy tutaj źródła po prostu zamiastu. Znaczy to gdzieś tu było właśnie, mi uciekło. Sąd rejonowy Lublin-Zachód wydał wyrok w sprawie śmierci Janusza Korczaka. Tę sprawę nowoczesna Polska rozpoczęła w maju 2012 roku, a więc niemal dokładnie 3 lata temu. Dziś dopiero, trochę to trwało, ale i tak nie, nie tak długo mogłoby dłużej trwać. Sąd potwierdził, że Janusz Korczak zginął w 1942 roku, a najbardziej prawdopodobny dzień za, za najbardziej prawdopodobny dzień uznał 7 sierpnia. Zwróć uwagę bardzo, że żeby już nie czytać całego, całego tego tak. tekstu, zobacz, że znamienne jest to, że wcześniejszy wyrok w tej sprawie zapadł 50 lat temu. 60, 61 mm -hmm. lat temu. No właśnie, ale w tamtym poprzednim e, uznano e, Korczaka za zmarłego 5 maja, i 9 maja 1946 roku, czyli to jest taka data e, dla tych wszystkich, którzy zaginęli w wojnie, jest e, duże prawdopodobieństwo, że po prostu zostali zamordowani albo, albo już nie żyją. Aha. I e, te osoby tak, z, z, no, z, jak gdyby uznano, że ich daty śmierci będzie się określać na 9 maja 46 roku. Co w przypadku osób prywatnych, w przypadku osób niepublicznych nie jest wielkim problemem, ale tutaj no problemem jest twórczość Korczaka, którą Fundacja Nowoczesna Polska, ale również cały ruch wolnej kultury chciałby jak najszybciej uwolnić do domeny publicznej. No zaraz, zaraz, bo to jest nasza własność już, już nie tylko Nowoczesnej Polski, nie tylko jakichś innych fundacji. No, no, tak, znaczy Fundacja Nowoczesna Polska jest powiedzmy głosem tak. tych, mhm. tego, tego ruchu wolnościowego, ale, ale oczywiście to jest, to jest nasza własność wspólna. Tak to Czy jest... ja się bym trzymał jednak, że to jest domena publiczna, Tak nie własność, bo to... No. no właśnie, tutaj o własności nie ma co no. mówić, po prostu jest to domena i, i powinniśmy to mieć możliwość korzystania z tego już w 2013 roku, a nie w 2000 dopiero teraz, 15. 2015. Tak, to Wa Piotr Wag Waglowski pytał właśnie na swoim profilu o to, co z tym okresem, w którym no y, opowiązywała ta dawna data, tak, a teraz są stwierdzę, że to jednak nie była ta data właściwa, i co z przychodami Instytutu Książki w tym czasie? Tak, bo oni pozwalali, mm -hmm. udzi udzielali licencji chyba. Nie wiem dokładnie czego oni udzielali. No, czy... Korzystali z, z praw autorskich, majątkowych w każdym razie. No tak. Do dzieł Korczaka. No właśnie, to, to ciekawe, co, czy coś będzie dalej, czy nie. Ty słyszałeś coś, Wojtek, na ten temat? Nie, nie, to nie <grym> wydaje mi się nic. Na razie fantastyczną konsekwencją tego wyroku sądu jest zbiórka. Zbiórka, która została zapoczątkowana przez portal wolnelektury.pl. Janusz Korczak, dzieła wybrane. Trwa jeszcze 19 dni, yy, także zapraszamy. Potrzebujemy 2,5 trochę więcej, a zebranych już jest 275 złotych, także każdy może tutaj swoją złotówkę nawet dorzucić i, no bo jak 2,5 tysiąca osób się uzbiera, no to po złotówce wystarczy, że każdy da. Owszem, zastanawiam się tylko, czemu ta zbiórka ruszyła dopiero po wyroku, w sensie, czy nie można było jej y, zrobić wcześniej, tak, żeby już mieć te środki zgromadzone? No, bo z sądami gdyby, nigdy gdyby, nie wiadomo. Jeśli wcześniej, to mogłaby się ona po prostu okazać nieprawna w świetle, gdyby, gdyby, gdyby sąd lubelski odrzucił czy powiedzmy utrzymał decyzję z 1954 roku o dacie śmierci Korczaka przypadającej na, czter, na 1946. No i trzeba by było czekać do 2017 roku wtedy, żeby stycznia, w ogóle coś tak. zrobić. Ale zbierać można by. Tak, taka było. byłaby bezcelowa po prostu. Nie, no byłaby celowa. Znaczy tylko, to byłby taki byłby argument, w prawda? Danym, w tym momencie byłaby, byłaby no niepotrzebna, tak? to byłby taki argument w pewnym sensie marketingowy, prawda? Mamy już środki, już chcemy wydawać, tak? A tu nam, prawda, Instytut Książki nie pozwala. Więc może... No ale nie sądzę, żeby argumenty marketingowe były jakąkolwiek formą skuteczną nacisku na... No właśnie, to chyba nie ani jest... Na sąd, ani na sąd, ani na władzę innego typu. I to miejscu. trochę też nie fair, prawda? No tak jak no, Instytut Książki. No może powiedzieć, nie wiem, um, zebrałem 30 milionów złotych, uwolnijcie mi Stephena Kinga. Mhm, mm no właśnie. No ale trwają prace też nad uwolnieniami innych książek, innych autorów do domeny publicznej. No będziemy się przyglądać. 19 dni, już jest 10%, także dosyć szybko idzie, niecałe 12 godzin chyba trwa ta akcja dopiero tak mi się wydaje. W wpłata jest o tyle, o tyle prosta, że, że korzysta z bardzo fajnego mechanizmu SpU, który, który sprawdził się najpierw w aukcjach internetowych Allegro, zresztą to jest ten mechanizm jest własnością grupy Allegro, No teraz jest wykorzystywany w, w, innych, w innych miejscach. Mhm. E, od razu jest widoczne, jeśli ktoś wpłaci pieniądze na liście, ta wpłata, to też jest bardzo ważne i, i potrzebne w takich sytuacjach. Tu mamy wpłaty po 20 zł, po 5 zł, po 100, znaczy 100 zł jest jedna wpłata, 40 zł, dwie wpłaty i 50 zł, także, ale można również naprawdę złotówkę wpłacić i to nie ma takich ograniczeń jak w innych serwisach crowdfundingowych, czyli takich zbierających No i pieniądze. w zależności od, od wysokości wsparcia jest przewidziane, przewidziana jakaś, no, że tak powiem, wspomnienie, chociażby wspomnienie kartką pocztową z podziękowaniami od, od, od fundacji, jeżeli ktoś płaci 100 złotych. No tak, 200 złotych dyplom plus kartka pocztowa, 300 złotych zestaw gadżetów i publikacji fundacyjnych, a 2570 zł, czyli cała kwota, to imienne podziękowanie na stronie tytułowej we wszystkich e-bookach plus wszystkie poniższe, czyli te kartki również. Można oczywiście więcej wpłacić, bo fundacja to nie jest jedyna akcja fundacji. Ona już sporo książek uwolniła w ten sposób, to znaczy przygotowała w formie elektronicznej dla nas i można z nich korzystać właśnie w serwisie Wolnelektury.pl. No to sporo reklamy fundacji, ale ona robi rzeczywiście dużo dobrego. Ostatnio zresztą współpracuje z Wiki źródłami i ta współpraca całkiem fajnie się układa z tego, co wiem, chyba, że jest inaczej, to proszę, proszę o informacje na ten temat, bo tam na początku były jakieś problemy z tego, co pamiętam. Ty pamiętasz coś, Wojtku, czy nie? Nie będziemy o tym tak, mówić. Tak, w, w okolicach poznańskiej konferencji Wikimedia rok temu, w początku, właściwie w początku maja, były, były głosy co do tego, że, że, że Fundacja Nowoczesna Polska, powiedzmy, wspiera się materiałami z wiki źródeł, nie dając nic w zamian. Z drugiej strony Nowoczesna Polska uwspółcześnia te, te teksty wiki źródła, mhm. podają teksty w formie oryginalnej. Fundacja Nowoczesna Polska je uwspółcześnia, je redaguje. No stanęło na tym, że, że, że jeżeli tekst jest pobrany z wiki źródeł, no to będzie, będzie link do niego. Zamiast linku do strony Wikipedii z opisem, z biografią autora, że to, będzie, że to będzie linkowane do, do wiki źródeł, do, do źródłowej mhm. wersji. <coughs> Jest tutaj sporo również audiobooków do pobrania, bezpłatnych oczywiście i też na licencjach wolnych. I też nasze produkcje, które zrobiliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska, są dostępne właśnie na wolnych lekturach. Te baj bajki, które w zeszłym roku przekazaliśmy, Również kolendy były dostępne. No i teraz. No, 3264 utwory to już całkiem, jest pewien całkiem. Fajny efekt skali. Mm -hmm. No i, i ten Baczyński, który go nie możemy skończyć, ale skończymy już niedługo, przynajmniej pierwszą część. Też będzie przekazany oczywiście Fundacji Nowoczesna Polska do Wolnych Lektur i. I być może do Wiki źródeł chociaż tutaj. No, no do Wiki Commons na pewno będzie, do, do będzie przekazane, ale, ale nie wiem, czy to znajdzie miejsce w źródłach na przykład. Bo Baczyński, nie wiem, czy tam już jest. To zobaczymy już, jak będziemy mhm. wygrywać na Commons, tak, to wtedy. Wtedy będziemy próbować wkładać na różnych projektach. Zapraszamy w każdym razie do wsparcia na stronie nowiny.podcasty.info. W notatkach do dzisiejszej audycji można znaleźć linka, który zaprowadzi was do, do tej strony, gdzie można właśnie tą swoją cegiełkę dorzucić do do wydawnictwa, które potem będzie ogólnie dostępne i każdy będzie mógł z niego skorzystać. W formie elektronicznej za darmo książkę będzie mógł sam sobie wydać, ewentualnie i sprzedawać nawet. To jest taka ciekawa forma i możliwość. To mamy już tą radosną wiadomość za nami. Mamy z tablicy ogłoszeń parę informacji. 18 marca to chyba było poprzednio, tak? Czytaliśmy, które. No, to... Tak, to było, to o tym mm. mówiliśmy. No, to, to, to był 21 ostatnia. Tak, 20 też. 24, no to jedna informacja jest tylko, że ruszył konkurs CEE -E Spring, czyli central, centra, centralnej central Europy. Mm -hmm, tak, jak to na polski przetłumaczyć. No, Europa Środkowa i Wschodnia. No właśnie, chodzi o to, że y, będzie się składał z szeregu edycji, to znaczy ta, ten konkurs będzie się składał z okay. wielu edycji. No w tej chwili trwa, zdaje się, y, Azerbejdżan i Białoruś. Azerbejdżan i Białoruś. Y, no to taka informacja, o której już mówiliśmy chyba tydzień to temu. To znaczy, też... tu jest, że tak, można się powik granty zgłaszać, jak ktoś potrzebuje. To że... też zachęcamy. Hmm. Czyli, żeby... Tak, to jest to jest dodatkowa, to jest dodatkowa sprawa. No w e, zwycięzcy, poszczególnych, poszczególnych edycji, e, są są również nagradzani, ale żeby się przygotować do którejś edycji, do któregoś tygodnia, można oczywiście wniosek o, o WikiGrant złożyć. No bo jeśli potrzebna jest jakieś, jakaś książka do uzupełnienia hasła, czy do wzbogacenia, no to właśnie Wikigranty są po to. A łatwo się składa i szybko się uzyskuje odpowiedź, także to jest też bardzo przyjemne. Z kroniki Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Kronika publikowana jest akurat w sobotę, tydzień temu była, także trochę już pewnie jest nieaktualnych informacji, ale z życia Stowarzyszenia warto chyba wspomnieć o tym, że komisja stypendialna już zaproponowała zarządowi listę stypendystów na Wikimanie 2015. Z informacji o Glam 17 marca odbyło się spotkanie stowarzyszenia z przedstawicielami instytucji kultury. Odbyło się też spotkanie, rok obrzędowy z Wikipedią, znaczy spotkanie podzespołu, który udał się do miasteczka śląskiego, aby udokumentować tamtejszy zwyczaj topienia Marzanny, bo już mamy wiosnę, tak, od, od zeszłego tygodnia. I wprowadzenia do miejscowości Gaika. I tutaj właśnie możemy sobie popatrzeć, niestety w haśle miasteczko śląskie, nie ma żadnej informacji na temat obrzędów jeszcze, ale myślę, że to że to będzie uzupełnione. Natomiast na stronie roku obrzędowego, wikiprojektu, rok obrzędowy z wikipedią pojawiły się właśnie zdjęcia um, i materiały prasowe z tych obchodów. Yy, już za tydzień będzie kilka kolejnych takich wyjazdów yy, do, w Polskę, bo święta Wielkiej Nocy też wiążą się z różnymi obrzędami na terenie całej Polski. Ja jadę na przykład do Chobienic w województwie wielkopolskim, będziemy tam uczestniczyć w takim obrzędzie, który nazywa się Siwki. W dwóch miejscowościach, także będzie dosyć dużo pracy z tym, jedziemy do Zbąszynka i no i relacja myślę, że będzie na żywo. Dużo się dowiemy, bierzemy kamerę ze sobą, nagrania będziemy robić, audio, wideo, zdjęcia. Zobaczymy, co się uda. Wiedziałem, że bardzo ciekawa ta organizacja tego wydarzenia, tej, tego obrzędu. Yy, I no, spodziewajcie się relacji za tydzień w takim razie. Yy, kolejna rzecz to spotkanie zarządu tutaj jest dopisane. Tak, ostatnie spotkanie zarządu, mhm. bo yy, raport z życia stowarzyszenia powstaje w niedzielę. No właśnie. E, więc tak. więc z, z zeszłego tygodnia no, uwzględnia spotkanie zarządu sprzed prawie dwóch tygodni od mm -hmm. dzisiaj, tak? Więc Bo może, we wtorki się odbywają. Jeżeli chcemy być bardziej na bieżąco, to może zajrzeć, zajrzeć do spotkania zarządu z ostatniego wtorku, czyli tam sprzed kilku dni. No i tutaj są propozycje zmian w regulaminie wiki grantów, jakieś poważne, czy, nie, czy, czy niepoważne? E, raczej niepoważne, raczej bazujące na tym, żeby nie nadużywać mechanizmu wiki grantów odwołań, żeby, żeby nie wpędzać się w, w niekończącą się spiralę tak, składania ponownego wniosku czy, czy, czy zmodyfikowanego lekko wniosku, jak to było ostatnio. Podniesiony został próg małego grantu tak zwanego, na razie do 250 zł, gdyż, gdyż do tej pory zdarzało się troszeczkę małych grantów, lekko powyżej 200 zł, których komisja nie mogła nie mogła, nie mogła tak yy, w szybkim tak trybie zatwierdzić. Mhm. Większych, większych, większych zmian rewolucyjnych w, w regulaminie Wikigrantów nie ma. Czyli udogodnienia generalnie tutaj chyba takie ha, Tak, tak, tak, udogodnienie no i zabezpieczenie mhm. się przed, przed jakąś taką spiralą, bumerangiem składania tego samego. Wniosku ewentualnie z niewielkimi tylko modyfikacjami. Co się nam ostatnio zdarzyło? To może dodajmy tutaj też w notatkach linka do Wikigrantów, żebyśmy mogli przekierować słuchaczy od razu, jeśli by chcieli złożyć wniosek o Wikigrant, to zapraszamy i do regulaminu tam będzie wszystko opisane. No, ale drugi temat reaktywacja nagrody pro Wikimedia. Coś rozmawialiście na ten temat? Tak, powstała, powstała już, został również zaakceptowany regulamin nagrody ProWikimedia. Pro Wikimedia nagroda ProWikimedia była przyznana raz w 2010 roku i była to nagroda dla instytucji zewnętrznych, które w jakiś sposób wpisywały się w, w ruch Wikimedia, w jego działania, w popularyzację wolnych treści. W reaktywowanej wersji chcielibyśmy nagrodzić Wikimedia. Wyróżnić Wikimedian w trzech kategoriach, które to kategorie to są, w już sobie zerknę, ambasador wolnych treści w świecie zewnętrznym, czyli, czyli projekt, który, który przyczynił się do promowania otwartości, efektywne pozyskanie treści, czyli projekt, który pozyskał dużo treści w ekonomiczny sposób, nie powiem, niewielkim nakładem. I kategoria innowacyjność, czy, czy, czy pionierstwo w pozyskiwaniu wolnych treści, um, oryginalność, kreatywność nagradzamy. Um, właściwie powinienem powiedzieć, że nagradzamy właśnie projekty, a nie ludzi, bo oczywiście um, nagrodę, statuetkę odbierze, um, odbierze jakiś lider projektu, dyplomy, odbiorą, odbiorą osoby najbardziej zaangażowane, ale tak naprawdę um, nagrodzonym będzie projekt. Tutaj w, wśród kandydatów znajdą się wszystkie projekty, wszystkie wiki granty, które zrealizowano od tej ostatniej edycji, czyli od 2010 roku, plus nagroda specjalna dla wolontariusza roku, który wykazał się najbardziej w ciągu minionego roku. Ta kategoria zostanie zawężona do jednego roku. Mm -hmm, mm -hmm. Ale roku kalendarzowego. Ostatnich 12 miesięcy. Aha. Granty, które zostały zakończone, no czy nie, z, w konkursie uczestniczą projekty, które wystartowały najwcześniej 1 stycznia 2010 i zamknięte zostały zrealizowane w całości do końca 2014 roku więc tak rok kalendarzowy. Mm -hmm, mm -hmm. No fajnie, że to idzie do przodu, bo tak troszeczkę ucieszył mnie na początku ten, ten, ten pomysł, ale myślałem, że tak ugrzęźnie, a widzę, że tutaj już wszystko jest właściwie gotowe. No jest regulamin, zbieramy pomysły na jurorów, zbieramy pomysły na komisję konkursową. Ma to być czterech przedstawicieli instytucji zewnętrznych i jeden przedstawiciel zarządu. Mm -hmm. I można zgłaszać pewnie jakieś propozycje. Do kogo? z tą propozycję, no oczywiście, oczywiście, że można zarządu. zgłaszać, bo jeszcze to nie zostało a jeszcze to nie zostało powiedzmy zapięte dopięte, ale są, są jakieś pomysły, ale jeżeli ktoś ma jakiś ciekawy pomysł na osobę związaną gdzieś z ruchem wolnej kultury, która, która mogłaby chciałaby. To, to, to oczywiście, oczywiście. Mhm. Można to zgłaszać chociażby do mnie. Dobrze. Do Wojtka Pędzicha w takim razie prosimy, bo jest uh -huh. członkiem zarządu i może przedstawić zarządowi taką propozycję. Yy, no to fajnie, że to ruszy ten konkurs. Jakieś terminy już też są chyba, tak? Czy bo tak nie... no, Nagrody chcielibyśmy wręczyć w trakcie konferencji Wikimedia Polska w Gdańsku. Liczymy, że to będzie 13 czerwca, sobota. Być godziny popołudniowo-wieczorne. No właśnie, bo konferencja Wikimedia Polska w Gdańsku odbędzie się 13 i 14 czerwca 2015 roku. To już dziesiąta konferencja. Zapraszamy wszystkich chętnych, nie tylko wikipedystów. Do Są, że niedługo udziału. ruszą zapisy. No, musieliśmy wycofać się z, z obradowania w Europejskim Centrum Solidarności. Aha. Nie było, nie było odpowiednio dużych sal. Jak się okazuje w, w terminie konferencji, no ECS jest miejscem popularnym, tak? Zgłaszają się tam różne inicjatywy. E, także będziemy, będziemy obradować w hotelu, w którym będziemy nocować, czyli w Skandików. Aha, i tam, no to chyba nawet nie wiem, czy nie wygodniej. Byłoby może przyjemniej. Niekoniecznie, niekoniecznie, bo o ile nie będzie padało, oczywiście to spacer ze Skandika, z hotelu Skandik do Europejskiego Centrum Solidarności to jest, to jest kilka minut, to jest maksymalnie 10 minut niespiesznym krokiem. No ale wycieczka na pewno będzie jakoś tam do tego centrum. Wycieczki na pewno będą. Mhm. Ale mamy też dwa czy trzy nowe tematy, które pojawiły się, trzy, cztery nawet nowe tematy wykładów, które są zaproponowane. Pierwszy mhm. to, bo już wcześniej omawialiśmy poprzednie, w czyje interesy uderza Wikipedia, to Tomasz Raburski zaproponował e, taki kontrowersyjny temat. Ciekawy temat, bardzo. Coraz, coraz ciekawiej się robi. Tak. Pisanie artykułów w edytorach zewnętrznych. E, też Tomasz Raburski zaproponował taki temat. Siedem Grzechów Głównych Administratorów Wikipedii to nasz y, prezes Stowarzyszenia Wikimedia Polska Polimerek, czyli Tomasz Ganicz. I We Came in Peace, wikipedyści w muzeum, to nasza koordynator Marta Malina Moraczewska, kto, z którą rozmawialiśmy tydzień temu y, podczas jej wyjazdu y, do właśnie miasteczka śląskiego. Co ciekawe, tak jak zauważycie, oprócz, oprócz takich typowo edytorskich y, tematów, typu pisanie w edytorach zewnętrznych, Botopedia, y, Wiki, z Wikipedią na grzyby, Pojawia się kilka rzeczy, które już dotyczą samego stowarzyszenia. Pojawia się, pojawia się kwestia projektów Glam, pojawia się kwestia projektów siostrzanych, ich promocji, czyli, czyli nasze, nasze biuro prasowe będzie się wypowiadało. Pojawia się kwestia i rozwoju. No to jest coś, co postulujemy już od dawna chyba razem z Szymonem, żeby taka dyskusja na temat dalszego działania stowarzyszenia i w ogóle ruchu Wikimedia się odbywała przy okazji każdej, każdej możliwej. No i, i widzę, że tutaj właśnie Szymon zaproponował taki temat, który rzeczywiście zapowiada się na, na dłuższą dyskusję, bo ciągle brakuje takiego, takiego forum, na którym można by było o tym szczegółowo porozmawiać. No a, a takie spotkania w, podczas konferencji często rzeczywiście nie dotyczą konkretnie tego tematu i nie wszystkich interesują też. Mhm. No ale jakoś będziemy w tym kierunku szli, może to będzie drugi dzień na przykład zajęty w ten sposób, ale na razie jest kilka tematów tylko, także trzeba je wpleść w tą konferencję po prostu. No na razie prezentacji jest 11, co właściwie zbliża nas do, do, do, do, do poznańskiej listy. Mm -hmm. Możemy liczyć na to, że walne zebranie nie będzie aż tak długie, chociaż z jednej strony nie jest to zebranie wyborcze, bo tylko sprawozdawcze, no a z drugiej strony no, mogą, się, mogą się chociażby pojawić właśnie głosy o, o y, konieczności podyskutowania w ramach walnego zebrania nad mm -hmm. strategią, nad rozwojem, nad dalszymi działaniami. Także nie, nie przewiduję, żeby to walne zebranie było jakieś mega krótkie. W to może jakoś warto tak ułożyć, żeby ta prezentacja Szymona była przed, przed zebraniem, tak? Bądź też pom, bądź też Znaczy myślę, że przed, bo jakby, żeby przed ludzie mieli świadomość, jakby że to już się odbyło, żeby był czas na dyskusję na ten temat i żeby nie rozbijać tej dyskusji na dwa wydarzenia. No a jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o e, działalność, o, o ostatnią prezentację na tej liście, Marta e, nie tylko będzie, w, mam, mam nadzieję, że Marta zbierze kilka fajnych tematów na swoją prezentację e, w trakcie wyjazdu, a, który, który e, przyjął, którego, którego wniosek przyjął Zarząd Stowarzyszenia we wtorek, wysłanie Marty do, e, na, na konferencji Glamwiki 2015. A gdzie ta konferencja jest? Właśnie, bo to... W Hadze. W Hadze. Mhm. No fajnie. 10-12 kwietnia. O ile Marta uczestniczyła ostatnio w spotkaniu koordynatorów GLAM we Francji, no to było to takie spotkanie operacyjne. tak? A tutaj mamy do czynienia z rzeczywistą coroczną też konferencją poświęconą współpracy Wikimediów i, i, i instytucji kultury. No fantastycznie, że mamy tego koordynatora, bo on rzeczywiście taką klamrą spina te wszystkie rozsypujące się działania wolontariuszy, bo to często no właśnie tego było nam potrzeba, żeby stworzyć stronę, pilnować, żeby była aktualna, że jak się coś rozpocznie, to potem jest kontynuacja, jeśli już ktoś się wypalił albo już nie działa, to żeby kogoś innego zainteresować tym. Tak. No jest, jest to, i to widać, że działa i, i że rośnie nam ten ruch Glam i, i ta koordynacja no, według mnie, w mojej ocenie, spełniła Twoje zadanie. No na konferencję na razie dwie osoby się zapisały <grym> do Gdańska. Przy czym nie ma jeszcze zapisów. No i jest lista uczestników, na którą każdy może się wpisać, tak, tak, ale tak. zapisy nie są uruchomione. Bo jeszcze trzeba ustalić, mhm. prawda, warunki, jakąś tam mm, opłatę taką deklaracyjną, która zwykle jest. Mhm. Tak, tak, oczywiście. Dobrze, to y, zapraszamy w każdym razie do Gdańska na konferencję Wikimedia Polska 2015, 13-14 czerwca, e, właśnie już niedługo. E, co tutaj jeszcze mamy? Prezentacja, aha, to już, to już o tym mówiliśmy, Maso narzędzie do masowej edycji wiki danych. Tak, to jest coś, co ostatnio mi zostało podlinkowane i z czego się bardzo cieszę. Yy, bo no. dzięki temu można różne rzeczy w Wikidanych w wielu elementach zmieniać w dosyć prosty sposób. No właśnie, takie Wikidane to już jest masowa edycja właściwie, bo to są dane, które potem są. wyświetlane w wielu miejscach. W wielu tak, miejscach. ale chodzi o to, że tam są jeszcze te elementy i na przykład jest ileś tam asteroid, tak? w których we wszystkich trzeba wpisać, że jest to asteroida, żeby system wiedział. Aha, tak, aha. i dzięki temu narzędziu można zrobić to w prosty sposób. Czyli coś w no, rodzaju ale zwróćcie bota. uwagę, że to jest takie narzędzie, porzędzie dosyć no, wymagające troszeczkę takiego technicznego podejścia, a z drugiej strony istnieje coś takiego jak Wikidata Game, mm -hmm. w której po prostu podejmuje się proste decyzje, tak, nie, nie wiem, w kilku kategoriach, które, które, które zostały tam wprowadzone. Tych, tych kategorii na początku było chyba tylko dwie. Była możliwość wypowiedzenia się, czy dany rekord, czy dany, dany wpis y, opisuje osobę, czy nie osobę i ewentualnie druga gra, że tak powiem, jakiej płci jest ta osoba. W tym momencie y, kategorii, w które, w które można, że tak powiem, grać y, jest troszeczkę więcej. Pojawiło się, pojawił się kraj pochodzenia, pojawiła się możliwość wpisania y, właściwości wikidanych pod tytułem kraj pochodzenia, mhm. zawód, y, macierzysta uczelnia czy powiedzmy, czy, czy istnienie w, w commons y, grafiki opisującej dane zagadnienie. Podrzucisz linka do tego, do notaty? Tak, oczywiście. Do tak, tej tak, gry, tak? Tak, tak. fajny pomysł bardzo. A, można, można, może, może w to grać każdy. Y, gra ponad 2000 osób, a i tak... Y, i tak z 16 milionów bodajże możliwych, tak, 16, prawie 17 milionów możliwych decyzji do podjęcia podjęto 15,5%. Hmm, czyli jeszcze Najlepiej sytuacja sporo wygląda pracy. W, w, w grze o płeć, gdzie na 1 340 tysięcy wpisów jest już wypełnionych 570 tysięcy, ale dalej to jest mniej niż 50%. No, mając na przykład tylko imię i nazwisko, czasem bardzo trudno jest określić płeć. Tak, to... znaczy w, ale, ale w grze możesz na przykład ograniczyć się do y, grania w językach ty, tylko w tych językach, które znasz. O, y, są przedstawiane tobie y, artykuły tylko z języków, które, y, y, które podasz, które wymienisz. Mm -hmm, mm -hmm. To bardzo ciekawy pomysł. To pod, więc tak naprawdę można koniec, robić edycję co, co 3 sekundy, tak? Aha. Ale co ciekawe, już tego narzędzia, które tutaj jest podlinkowane, nie wiem jak z tą grą, to narzędzie działa na kontach zwykłych użytkowników, w sensie nie na kontach botowych. Tak, tak, samo, tak samo grafiki data, ty musisz się zgodzić na zastosowanie takiego mechanizmu pozwalającego robić na pozwalającego robić, że tak powiem, masowe edycje, bo tak naprawdę to rzeczywiście jest edycja co kilka sekund, jeżeli jeżeli, jesteś, jeżeli bystro podejmujesz decyzję. Ja na przykład mam zrobione ponad 11 300 edycji w decyzjach, co jest osobą, a co nie jest osobą. Hmm. Więc jest, jest, jest możliwość zrobienia naprawdę kilkusetek, do tysiąca, kilku, tysiąca kilkuset edycji na godzinę. Ale tak, później te edycje, które, które wykonujesz, te decyzje, które podejmujesz w Wikidata Game przekładają się na normalne edycje w Wikidanych. No Fantastyczny pomysł na wykorzystanie właśnie takiej gry i prostego sposobu do edycji. A wiadomo, bardzo prosty sposób edycji, bardzo prosty interfejs, który podaje ci początek artykułu i na dole pyta. Osoba? Nie wiem, nie osoba? Y y y y y Poświeńczą, czy... To albo myszką, albo klawiszami 1, 2, 3. Czy wiadomo ile osób w to gra? Tak, zarejestrowanych jest 2050 osób. Co ciekawe w grze pod tytułem Płeć na drugim miejscu z 30 tysiącami edycji jest Żuwig. Gratulacje. A w grze pod tytułem Osoba z 26 tysiącami 846 edycjami miejsce 7 PMG. Gratulacje. Y gdzie tu się ogranicza do języka? No musisz się najpierw zalogować i wejść w ustawienia. Aha, okej. Okay. To wrażenia chyba tak, powiemy. To później to jeszcze przetestuję. Za dwa tygodnie, bo za tydzień są święta, Wielka Sobota jest. Będziemy w drodze już do Chobienic. Może uda się coś nagrać w tym samochodzie, w którym będziemy jechać. Tak jak to w poprzednio udało się nagrać audycję, wracając z Poznania, z, z konferencji Wikimedia, to chyba w tym tygodniu, znaczy w przyszłym tygodniu właśnie tak zrobimy, że nagramy audycję w drodze do Chobienic. w takim razie. Będę czekał na nagranie. No może się połączymy z tobą też jakoś przez telefon. No zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy co się uda wykombinować. No Wikidata The Game, fantastycznie to wygląda i pomysł yy, rewelacyjny, e, nawet zdjęcia tutaj można też yy. No tak. Tak, tak. De de definiować, definiować zdjęcie, mm -hmm. które powiedzmy w jednym serwisie istnieje, a w, drugim, a w drugim nie, w innej wersji językowej nie istnieje. Ostatnio do, do, do Wikidata dołączyły kolejne projekty, więc na przykład bardzo dużo decyzji o tym, czy coś jest osobą, czy nie osobą, ostatnio mi pochodzi z Wiki źródeł, na przykład angielskich, gdzie są na przykład opisane decyzje sądów, wyroki sądów w sprawach. Wikibooks ostatnio dołączył również do, do, do mm -hmm. Wikidata, także z tych 16 milionów y, decyzji do podjęcia no, będzie się robiło więcej. Mm -hmm. No tak, bo to będzie rosła, rosła ta liczba danych Wikidanych chyba, tak? To dlatego? Tak, tak, tak. Mm -hmm. dlatego, właśnie dlatego. No i, I w tym momencie Wikidata powoli przestaje być y, tylko takim podawaczem podstawowych danych do, na przykład do biogramu w Wikipedii, typu data urodzenia, data śmierci, pochodzenie, czy powiedzmy, nie wiem, rozmiar modelu samolotu, tak, rozpiętość skrzydeł, ale powoli staje się możliwym do odczytania przez maszyny zbiorem danych, który, który można przeszukiwać, który można, na którego podstawie można, nie wiem, dokonywać kopania danych, tak zwanego data mining i można stosować w badaniach naukowych. No i też nie niewykroczone, że będą jakieś proste hasła tworzone w ten sposób. Czyli no coś. już jest takie narzędzie, mm -hmm. które pokazuje taką wersję artykułu tworzoną na podstawie wiki danych, <laughs> tak? Tylko ono jest jeszcze, ma problem z odmianą, ale to musi wejść wiki słownik do wiki bardzo, bardzo, dużym, bardzo dużym przykładem, bardzo widocznym przykładem tego jest budowanie infoboksów, chociażby w polskiej Wikipedii na bazie Wikidanych auto uzupełnianie wpisów. Właśnie na bazie wiki próbowano to zrobić w przypadku infoboxu dotyczącego języka, czyli język infobox, te próby jakoś tam spaliły na panewce malarz.pl, który, który przygotował botowanie, no musiał je wycofywać, ale jest możliwe zautomatyzowanie, wstawianie pewnych treści do chociażby wikipedii, do infoboxów albo już do samych artykułów, co sprawi, że wikipedia w różnych wersjach językowych zacznie być w końcu wewnętrznie spójna. Tak, ale że już... będzie podawać te same informacje, niezależnie od tego, w jakiej wersji językowej się znajdziemy. Już się pojawiły w dyskusji... Że, ...że informacje będą mogły być automatycznie zasysane do innych wersji językowych po uzupełnieniu odpowiedniej właściwości w I Już się pojawiły niestety w dyskusji wątpliwości, to znaczy, co będzie, jeżeli się nie będziemy zgadzać... Z wikidanymi. Jak to wtedy rozwiązywać Chciałbym konflikty? Korczak to jedno, ale te, nawet tego infoboksu językowego wątpliwości w dyskusji dotyczyły, bo te klasyfikacje języków, które tam były brane pod uwagę, też są wątpliwości pewne, tak? Ale no, korczak też to jest takim przykładem, no, jak uzgodnić zasadz... datę to śmierci. Tak, to, to prawda. Więc no tutaj będą pewne problemy, ale mam nadzieję, że uda się y, rozwiązać i Wikidane wejdą y, masowo. No ale tak jak mówiłeś, w przypadku Korczaka można by było podejść dwie daty śmierci. No tak, jeśli były dwie. Jeżeli mechanizm na to pozwala, to oczywiście. jest to rozwiązanie preferowane wręcz. No właśnie, także wiki dane się rozwijają dużo szybciej niż myślałem, że się będą rozwijać, bo one przecież niedawno zostały uruchomione w ogóle. No tak, tutaj tutaj gratulacje dla malarza, że się tym tak y, intensywnie zajmuje, bo to jednak nie jest proste przerobić taki infobox, żeby jednocześnie nie wyrzucić od razu tego, co, jest, co było do tej pory wpisane i przyjąć te to, co się mm -hmm. da z wieki danych. Także tutaj jestem bardzo pod wrażeniem. No on się wcześniej zajmował infoboksami, prawda, bardzo intensywnie. No tak, to Te, masz, to jest bardzo w ogóle... Dużo, bardzo dużo szablonów, bardzo mm -hmm. dużo infoboksów. No i nie tylko infoboksów, ale również szablonów, które, e, których infoboksy są e, jednym z przedstawicieli. No wiki dane urosły niesamowicie, zostały uruchomione 30 października 2012 roku, więc mają za sobą 2,5 roku. Mm -hmm. a rozwój błyskawiczny i taki dynamiczny bardzo i bardzo pożyteczne. Te wikidane będą is wszędzie to warte wspomnienia. Nie jest to projekt zainicjowany przez Wikimedia Foundation, tylko przez lokalnego partnera, bo Wikidane zapoczątkowała Wikimedia Deutschland. Mhm. Mm no, tutaj zostawiamy też link do kawiarenki i do notatek właśnie. W notatkach można znaleźć y, informacje o tym, co tam, y, jakie są dyskusje na temat y, infoboxów i wikidanych, jakie zagrożenia tutaj y, dostrzegają wikipedyści. Y, no i to chyba wszystko już na dzisiaj. Nie wiem, czy jeszcze o czymś mamy, y, coś mamy do powiedzenia, coś ciekawego. 309 minuta to prawie prawie koniec audycji 45-minutowej, właściwie nam do ładnie, ładnie wyszło. Bardzo dziękujemy za słuchanie, a można nas słuchać w różnych stacjach. Każda stacja, która do nas się zgłosi, my udostępnimy naszą audycję. Można zresztą samemu ją pobrać ze strony nowiny.podcasty.info. Najlepiej poprzez RSS, poprzez kanał RSS. Ostatnio się okazało, że na Facebooku wcześniej się pokazała audycja u Marka, bo ma tam zasubskrybowane, niż w kanale RSS. Także to jest wiem, bardzo dziwne, wiem, jak bo, to się stało. bo mam zasubskrybowane RSS i w zasadzie to powinno ciągnąć z RSS, więc no, no coś właśnie. tam jest dziwnie, dziwnie zrobione. No więc okazuje się, że Facebook wyprzedza wszystkich. <śmiech> tak jakoś. Dobrze, że się nie pokazał link jeszcze zanim opublikowaliśmy. No tak, tak, no może, może Facebook o, na żywo też będzie niedługo możliwy. No, czy on jest w sumie na żywo, tylko że na żywo, tak jak tutaj rozmawiamy, żeby transmisję można było nadawać. Na razie to jeszcze e, chyba nie w tą stronę idzie Facebook w każdym razie. Ale Hangout jak najbardziej. Zapraszamy do udziału w audycjach na hangoucie co tydzień, jak się spotykamy, to uruchamiamy taką transmisję. Osoby, które wcześniej się zgłoszą, że chciałyby wziąć udział, no, są dopisywane i mogą, mogą po prostu z nami audycję poprowadzić. A zapraszamy również do studia przy ulicy Łazienkowskiej 7 w Młodzieżowym Domu Kultury, gdzie korzystamy właśnie z, z uprzejmości tutaj I, i ze studia przede wszystkim, które jest fantastycznie urządzone. No, nasze potrzeby to zupełnie wystarczy. Za chwilkę będziemy chyba nagrywać tutaj pierwszy filmik instruktażowy na temat Wikipedii. Zobaczymy, jakie kłopoty z tym są i czy nam się uda nagrać ten filmik. Prawdopodobnie trafi na profil polskiej Wikipedii na Facebooka właśnie i do commons na pewno, ale troszkę z opóźnieniem, bo Facebook jest najszybszy, jak no, się okazuje. Czy na commons trafi, to zależy ile nam tego materiału wyjdzie, tak? No bo tam jest ograniczenie wielkości niestety. No jest, ale to będą krótkie bardzo filmiki raczej, przynajmniej ten pierwszy na pewno będzie krótki. No to cóż, to zapraszamy w takim razie do słuchania wszystkich następnych i wszystkich poprzednich audycji. Ja nazywam się Borys Kozielski, był ze mną również Marek Mazurkiewicz. Do usłyszenia i Wojciech Pędzich w Gdańsku. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Cześć, do usłyszenia.